Dziękuję wszystkim za zebranie. Musimy obgadać parę kwestii w biurze. Za niedługo będziemy lądować, więc proszę sprawić załogę. A, a, a ty to zrobisz, już.